ha Jaskinia Głupoty, najgłupszy polski podcast, znowu nadaje, cześć, jestem Krzyżmem, słuchacie podcastu Jaskinia Głupoty trochę gorszą jakością dźwięku. Najprzyzwyczajajcie się do niej, bo przez kilka odcinków niestety Taką jakoś będzie mieli, może czasami nawet gorszą, bo z telefonu. A dlaczego? Dlaczego to dowiecie się w odcinku. A w odcinku? Co będzie w odcinku? W odcinku będzie o pewnym laptopie. Będzie o studentach z Oxfordu, o prezydentach USA, o feriach i o kilku faktach, których na pewno nie słyszeliście. Znaczy na pewno, może słyszeliście, ale nie powinniście słyszeć, bo to jest w rubryce Krzyżmen uczy i bawi, czyli że znajomość tych faktów, no niestety nie jest wskazana. No, więc jeśli znacie te fakty, których nawet nie powiedziałem, to szybko wyprzedźcie je z głowy, żebyście nie wiedzieli, żebym was zaskoczył. No. Nie, więc odcinek nie będzie miał jednego tematu, a będzie miał więcej. No i. No i tyle właściwie. Tyle we wstępie. No. Jeszcze raz przepraszam za jakość. Dzisiaj nie będzie normalnej reklamy, tak jak zwykle nagrane przez autorów. Dzisiaj będzie reklama moja, reklama podcastu Głową w mur podcastu HOSA. Przegrałem w nim zakład, więc muszę zareklamować jego podcast. Podcast nazywa się Głową w mur, jest o tematach luźnych, masz na różne tematy, tak jak jaskinia, na różne tematy. Więc zapraszam na Głową w mur, Tyle. Jaskinia! Dobra, stęskniliście się za jaskinią? Bo <grych> Ale pewnie stęschniliście się, jeśli słyszycie ten odcinek za starą jakością jaskini, która nawiasem mówiąc też nie była jakoś super hiper, ale no tutaj to mamy już dno. Dlaczego? Dlatego że dostałem, uwaga, uwaga, dostałem laptopa, nie wiem czy wiecie, na pewno wiecie, że wiele razy narzekałem na to jaki mój komputer jest stary, jaki mój komputer jest brzydki, jaki mój komputer nie chodzi, jak się zacina, no i moje błagania zostały wysłuchane. Yy, rodzice postanowili, że mi kupią laptopa, bo mieliśmy pojechać sobie do Egiptu wcześniej, ale tam się strzelają, tam niebezpiecznie jest ogólnie, no i dlatego mi kupili w nagrodę, Naszą znaczy w nagrodę, w uczynienie laptopa, szczerze mówiąc ja bym wolał posiedzieć sobie w domu niż pojechać do Egiptu, e, no bo może jestem głupi, ale no już w Afryce byłem, w Tunezji, ale nie o to chodzi, e, chciałbym mieć tydzień wytchnienia na feriach, ponieważ no, pierwszy tydzień byłem u babci, drugi bym był w Egipcie, no i, no i, no i, no, i, no, i, no. Nie zostałoby mi czasu na po prostu leżenie normalnie w domu z kolegami, rozmawianie i takie tam. No ale, no ale dostałem laptop, a jest fajnie. Laptop. Jaki laptop? Laptop nazywa się Lenovo G560 z i5, czyli procesor i5, no czyli fajnie, fajnie. Yy, więc co, może Wam specyfikację przeczytam. Otóż jest to laptop yy, Lenovo G560. tutaj. To pisze na, na naklejce, że system Lenovo Energy Management zapewnia dłuższy czas pracy. Inteligentne sterowanie wiatraczkiem mam. Średni czas bezawaryznej pracy 30 tysięcy godzin. Zobaczymy, ile u mnie wytrzyma. Mamy krawisz, yy, nie, mamy system 1K Rescue, yy, wejście HDMI, połączenie ESATA. Yy, a No to, dobra, tu teraz specyfikacje czytam. Specyfikacja, gdzie mamy specyfikację? Model procesora Intel Core, Core i5 460 M. Przekąt na ekranu 15,6 ledowa LEDowy ekran. Nominalna rozdzielczość to 1366 na 768 pikseli. Wielkość pamięci ram. 4069 MB Typ pamięci RAM DR3 Nie, DDR3 Pojemność dysku twardego 500 GB Interfejs dysku twardego SATA Napęd optyczny DVD Plus yy, Ukośnik yy, Minus RWDL karta graficzna, karta graficzna Nvidia GeForce 310M 310 jak mój Epiphon G310 yy, Pamięć karty graficznej to 512 MB. Dobra, będę tam omijał co tam mam Wejście HDMI, wejście d wejście do mikrofonu stereo yy, tam. Yy, Mam Bluetootha wbudowanego, Wi-Fi Ale Wi-Fi to podstawa chyba... Nie no, podstawa Trzy wejścia USB, w tym jedno... Znaczy jedno wejście USB to można no, to służy jako USB, ale można też pod. To jest wejście, na, do którego można podpiąć i USB, i jeszcze jakieś, jakieś inne wejście. Nie wiem, co to jest, no ale jest fajne. Yy, interface. Yy, tam mam Express Card, wejście do MCC, MS Card, MS Pro, SD i XD. Pisane tak jak ta buźka XD. Yy, pisze, że yy, powinienem dostać też Office Microsoft 2010. Nie dostałem. Yy, no, kamerę mamy 2 megapiksele waga 2,6 kg szerokość dobra tak nie ten gwarancja 24 miesiące no yy, więc to jest specyfikacja yy. No i, no i cieszę się, bardzo fajnie, zawsze chciałem laptopa mieć, no bo, no bo laptopy są fajne, na co mi komputer jak grałem tylko w CS, -a, ewentualnie zagram jeszcze w jakieś takie mało, poczer, mało wymagające gierki, ale to tylko jak jestem u babci, bo tam nie ma co robić, nie ma internetu, więc no, wystarczy mi laptop. No i, no i co, no i dobrze, dobrze, bardzo się cieszę, Windows 7. Fajnie, chociaż i tak uważam, że Windows XP był lepszy. No i 7 ładniej wygląda, to trzeba przyznać. No. Yy, jedna rzecz, co mnie niepokoi, to że straciłem wszystkie. A nie, to nie powiem ter to teraz nie powiem, nie powiem. Później powiem, później powiem, później się dowiecie, ale w tym odcinku jeszcze. No, a co ze starym komputerem? Co ze starym komputerem? No. cały komputer poszedł do dziadka. Do dziadka mojego, bo mój dziadek też zaczyna się tam bawić komputerem. Miał takiego starego ptyka yy, tak, no, umówmy się tak, trzy razy gorszego od mojego przyniego komputera. Teraz dostał mojego, no i może, no i może się tam bawić na nim. Jedna rzecz mnie zdziwiła. Jedna rzecz mnie zdziwiła. Yy, dziadek lubi sobie no, strony yy, wywalać na pulpit. Czyli na przykład nie tak jak Normalny człowiek dodaje sobie w zakładkach, tylko on da, daje do zakładek tę stronę i wywala na pulpit żeby od razu w pulpit kliknąć i mieć odnośnik. Otwiera mu się dokładnie ta strona. Przeglądam jego pulpit, a tam się znalazło Hot Girl TV. Wchodzę na to, no i to była strona z fornosami. Nie wiem, czy to dziadek wchodził, czy może ktoś. Nie wiem, nie wiem, nie, nie zaprzątam sobie z tym głowy. Taka ciekawostka. No. E, dobra, no to tyle. No i, no i wiecie, laptopy to nie mają za bardzo dobrej jakości nagrywania, więc jakość będzie taka jaka jest. No niestety, przepraszam Was bardzo, nic większego z tego nie wytrzasnę. No, no przepraszam, nie mojego. Yy, dobra, no to teraz przejdziemy do części tematycznej. Tak Także stwierdziłem, że nie ma sensu ciągle gadać na jakiś temat, więc może jakieś newsy wam powiem, takie które znalazłem. Yy, więc pierwszy news jest o studencach z Oxfordu, yy, więc gdzie to jest, gdzie to jest? Adepci znamienitych brytyjskich uczelni natolibili w tylu sobie i całej społeczności akademickiej z Wielkiej Brytanii. Studenci zagosterem prezentowali na naptach we Francji, że wycofał się dotychczasowy sponsor ich ferii zimowych. O co poszło? No, obstawiajcie, o co poszło. Podczas pobytu na, fr na francuskich stokach, żacy z Oxfordu i Cambridge urządzili sobie prawdziwy melange. Melange sobie urządzili. Y to był swoisty narciarski maraton. Studenci... Narciarski mara maraton, z tym, że studenci rozbierali się do rosołu i polewali swoje ciała go gorącą czekoladą i keczupem. Keczupem też gorącym? No, Dobra, nieważne. Mało tego, akademicy tukli że jajka, które umieszczali między pośladkami. A co oni tak pośladkami? Pośladkami tukli te jajka. Czy ja wiem, że był taki filmik, dziadek bawi się balonami? I jak wpisacie w Google'ach, to wam się to wyświetli. Ale. Pierwsze to był dziadek. dług balony, ale to były nogi. No ale nie wiem. Ta się. Jeśli wsadzę sobie jajko w dupę, to mogę je z, z pośladkami? Spróbuję. Oj, będzie wideokaz z tego. No dobra. Brytyjskie media doniosły, że przegranie musieli. Musieli za karę wypić własny mocz. Hmm, tak. Yy, Cambridge i Oxford to najstarsze uniwersytety w Anglii. Ich yy, u studenci to przyszli dyplomaci i politycy. Tytujski parlament za kilka lat może być najbardziej rozrywkowym parlamentem świata. No co tam się będzie dziać w tym parlamencie? Aż nie chcę wiedzieć, ale się chyba do Anglii przeprowadzę za kilka lat. I jeszcze na obrazku jest coś takiego, że jest człowiek z tacką, ma śnieg na tej tacce, tylko, że ten śnieg jest żółty i on ten śnieg żółty łyżeczką je. Tak. Ja wiem, że studenci są jacyś taki dzi tacy dziwni, nie mówię, że wszyscy, bo Koraz jest na przykład w miarę normalny ale no, studenci są ja jacyś takie mają porywy. Na przykład jeden polski student, nie wiem czy wiecie, zamknął się w trumnie. Yy, student to był chyba psychologii. Yy, no i yy, pod pretekstem, że, yy, że, że yy, zamknął się w trumnie na 24 godziny, żeby zobaczyć jakie zachowania będzie miało, miało ludzkie ciało. Yy, ludzki organizm, ludzki mózg w takich, w takich warunkach. No i tam był w tej trumnie, z kamerką, można było śledzić jego poczynania i się okazało, że, że, że... on się zamknął tak naprawdę, żeby zobaczyć, jakie jak będą się zachowali ludzie na Facebooku na jego pracę. No i... No i co? Zamknęlibyście się, żeby zobaczyć coś takiego? No ja bym się nie zamknął na 24 godziny. Co więcej, w tych 24 godzinach nie można było, nie mógł sobie oddawać moczu. O Boże! Nie wytrzymałem 24 godziny bez oddawania moczu. Na szczęście miał telefon. No jakbym miał telefon, to nie wiem. Może nagrałbym podcast? Może bym coś pograł? No nie, 24 godziny to zdecydowanie za długo dla mnie. No dobra. Yy, prezydenci USA. Prezydenci USA dla ludzi z USA. Są kimś ważnym. No ale. Mają też swoje ciemne strony. Na przykład. George Washington posiadał farmę marihuany. Wiedzieliście o tym? John Adams poślubił swoją kuzynkę. Thomas Jefferson uprawiał seks z niewolnicami. O Boże! Yy, ten. Yy, Chopin się zastanawiał w którymś odcinku. Yy w którymś odcinku yy, zbiegło okoliczności, czy te niewolnice, co tam trzyma w piwnicy, to z nimi może, czy nie. Tomasz Jefferson mógł, czemu ty nie możesz? Yy. Andrew Jackson brał udział w 13 pojedynkach i zabił jedną osobę. Abraham Lincoln, taki miły pana, wiecie co robił? Spał w łóżku z ochroniarzem. Jeszcze taki nagłówek pisze, gej, gej, bo spał z ochroniarzem. A w sensie, że spał, w sensie, że... Jak? Że leżał, czy że... Że uch-ach! Nie wiem. Czy może Bunga Bunga, o! robił Bunga Bunga z ochroniarzem. Tak. To Bunga Bunga też mnie wkurza już. Yy, dobra. tedy, Teddy Roosevelt. Co chciał? Chciał wymazać kubańczyków z powierzchni ziemi. No, jakby był Polakiem, to by chciał Niemców wymazać z powierzchni Ziemi, ale to już by go wtedy nie nazwali, to tylko dobrym Polakiem. Dobra, FDR, to to był FDR? Nie wiem, ale poźlubił kuzynkę. Natomiast JF Kennedy był uzależniony od amfetaminy, a Richard Nixon miał powiązania z mafią. No i ostatni, Bill Clinton miał trój, kącik z Moniką i, cyga, i cygarem. Macie jakieś pomysły na Busha i Obamy? Pyta ktoś się. Yy, no to może do Obamy dodamy samo to, że jest czarny. A do Busha dodamy może to, że jego następca jest czarny. Hmm? Dobra. Yy, no to jeszcze jedno. Jeszcze jeden temat. Yy, a nie, taki poboczny temat, który teraz mi wpadł. Yy, do głowy. Yy... Ludzie niektórzy mówią, że świat się kończy. Nie wiem, czy im wierzycie, czy nie, tam 2012, takie tam, ale ja wam powiem, że świat się jednak kończy. Nie wiem, czy wiecie, ale wiecie, kto zamierza wydać płytę? Gracjan Rostocki, tak, ten samot. Yy... Jezin z Bezin, my kochamy Cię. Jezin z Bezin, bardzo fajny jest, albo Gracka w ta jestem w Błocku, bo pasuje mi ha. No, ja nie mam nic przeciw, żeby ten człowiek zarabiał, no ale... No bez przesady. Takim ludziom się powinno zakazać wydawać płyty. No. A właśnie, miałem blusa, blusa dodać. Blusa nie będzie, teraz będzie... Dodam go jako osobny odcinek, może pół odcinek o i wyrówna się, nie będzie już 23,5. Będzie, będzie, mm, tylko później. Tylko później muszę go wymyślić, bo tak improwi... No, Dobra, będę improwizował, ale może nie teraz. Muszę znaleźć jakiś temat. Mm, dobra. No to prezydenci byli. Przedstawię z cyklu Krzyszmen Uczy. Krzyszmen Uczy. Przedstawię wam kilka faktów, których was nie uczyli w szkole. E, czy wiecie na przykład, że pszczoły nie mają uszu? A, wiedzieliście? Albo zastanawialiście się kiedyś, co by było jakby statule wolności zepsuły się sandały? E, przyszłaby po prostu do sklepu i powiedziała e, Poproszę sandały, jaki rozmiar? 876 Tak, nie wiem czy wiecie, ale statua wolności ma sandały rozmiaru 866 dla porównania ja mam 31, chyba, chyba. Nie no dobra, 33 już będę miał. 31. Ja dawno nie zmieniałem butów w ogóle. Cały czas ze wiednych Uff. Mm, dobra. Yy, yy, zastanawialiście się kiedyś, ja? Czy otwierasz do puszek powstał równocześnie z puszką? Otóż nie, nie wiem jak ludzie sobie radzili, pewnie nożem albo coś, ale otwierać do puszek powstał Dopiero po puszce 30 lat. Jak wy sobie radzicie z puszkami? Używacie otwieracza? Nie wiem, jak ci ludzie sobie radzili nożem chyba, nie? Nie wiem. Yy, dobra. Yyy, jemioła jest trująca dla ludzi. Jest trująca, to nie wiem. Yy, albo jeśli widzicie taką otyłą babcię, w amerykańskim autobusie. Zastanawiacie się ile ona musiała zjeść, że jest taka gruba. I... Przeciętny Amerykanin. Wiecie ile zjada zja w życiu ciastek? 35 tysięcy! 35 tysięcy ciastek. Ciekawe, że jestem przeciętnym... E, przeciętnym Amerykaninem. Dobra. I tutaj, jeżeli będzie mnie słuchał Martin, no to pewnie powie, że jestem głupi. Że, znaczy, że to co mówię w podcaście jest głupie. Yy, Twoją tego chciałbym, żeby Martin posłuchał jakiegoś odcinka Eskini Głupoty, bo tak już wszyscy słuchają, a Martin nie słucha. No, yy, yy. no, Weźcie go tak przekonajcie. Martin, posłuchaj, posłuchaj. On jest zaje... Babciu, ten pasztet jest zajebisty, to tak. Martin, ten krzyżmen jest zajebisty. No i może posłucha. Nie no, fajnie by było, jakby Marcin posłuchał, bo już tak nie ma żadnej nowości, no nie no, nowością było, że diadlo słucha, o. To była dla mnie nowość, ale już dawno nie było takiej nowości, że ktoś tam, o jednak słuchasz mojego podcastu. No więc, nie wiem, możecie mu tam coś wspomnieć. Yy, dobra. Więc co do tego, to kurczak jest najbliższym krewnym Tyranozaura, no. Jakoś, kiedy przechodzi koło mnie kurczak, nie napawa mnie takich strach, jak by mnie napawał, gdyby teranozał tylko koło mnie przechodził, to nie zmienia faktu, że jednak jest najbliższym krewnym. Według tych, co wierzą w ewolucję, ewolucję. Znaczy, to, nie, to ma powiązanie z ewolucją, czy nie? No chyba ma. Dobra. Środek niektórych piłeczek golfowych zawiera miód. Aha. Y Brzoskwinia była pierwszym owocem zje zjedzonym na księżycu, to była słuszona brzoskwinia, no ale była, była. Yy, dobra, teraz yy, trzeba być chyba debilem, żeby zastanawiać się ile może wytrzymać pod wodą bubr. A trzeba być jeszcze większym debilem, żeby trzymać bobra pod wodą, żeby stwierdzić ile może wytrzymać. Tak czy siak. Bobry potrafią wytrzymać pod wodą. Yy, wstrzymać oddech pod wodą na 45 minut. Nie wiem, ja bym miał. Ja. Ja mogę słabo wytrzymać, nie wiem. Nie, słabo mogę wytrzymać. Yy, księżyc jest 9 razy jaśniejszy niż jak.. Nie co? Yy. Księżyc w pełni jest 9 razy jaśniejszy niż podczas kwadry. Yy, tak. I tutaj yy, yy, pierwsza płyta CD została zaprojektowana do, yy, do pomieszczenia 30, 74 minut muzyki, gdy gdyż tyle właśnie wynosi długość 9 Symfonii Beethovena. Dokładnie chodzi tu o to, że normalnie miała być chyba 70 minut albo 72 minuty, ale jakiś gościu y, tam z, z no tej firmy, co wynalazła CD, y, bardzo nalegał, bo chciał mieć całą piosenkę, y, całą piosenkę, na no, całą 9 Symfonię y, na swoim pucie. Y, no i zwiększyli ją trochę, no i jest taka, jaka jest. Chociaż to nie jest sprawdzona informacja i wiele ludzi w nią nie wierzy, ja nie wiem czy wierzę czy nie wierzę. Yy, dobra. Yy, Matt Bellamy, Bellamy, zespołu Muse, dzierży rekord ilości zniszczonych gitar podczas trasy koncertowej. 140 gitar zniszczył... Yy, nie wiem, nie wiem. Ale... Wiem, że Keith Richards ma dużo gitar, tylko że on tak nie niszczy. Właśnie, czy wiecie na przykład, że Keith Richards. Yy, yy, no, Keith Richards. Yy, Keith Richards ma tyle gitar, że samo ich czyszczenie, zachowywanie w dobrym stanie kosztuje go więcej niż kupno takich gitar. Więc nie wiem, czy jest sens. Wiem, że też, Slash ma też dużo gitar. Nie wiem, jak to jest z innymi. Ja na przykład dla porównania mam gitary dwie. Jedna to jest klasyczna, druga to elektryczna, ale jakbyście słuchali podcast gitarowy to byście wiedzieli. Z twoją drogą podcastu gitarowego też dawno nie było. Trzeba było by było coś nagrać, ale jakoś nie mam ochoty. Czekam aż Sadżem coś nagra, bo ja jakoś nie mam weny. No, to będzie podcast gitarowy to chyba będzie taka, taki podcast miesiączka, jak to określił Diadlo o podcaście 5 o'clock raz na miesiąc, z tym, że no w styczniu się nie ukaże, no ale wiernych fanów, są tacy, yy, wiernym fanom obiecuję, że w następnym miesiącu na pewno coś nagram, a jeżeli będzie to, sa jeśli Sarzem coś wypuści, no to ja się wstrzymam jeszcze, no bo tak jak mówię, raz na miesiąc będzie, no, trudno. Miałem takie plany co do podcastu gitarowego, Ech. Dobra. E, dziecko ziewa zanim się jeszcze. E, dzieci ziewają na, zanim się jeszcze narodzą. E, największe zebranie e, ludzi, przebranych za Woliego, zgromadziło 1052 osoby. E, no i ostatnia zwrotka. E, zwrotka, co ja gadam? E, ostatnia zagadka. Wiecie, ile zwrotek ma e, Aleluja? Leonarda Kohena? 80. Y y no, y tak y Co ciekawe, oryginalna wersja aleluja to nie jest ta ze Wiem, że wiele ludzi pewnie nie będzie to tym zaskoczona. No, ale jeśli byście zapytali się, y zapytali się kogoś z mojej klasy, albo no może nie z mojej klasy, ale normalnego przewodnia, to pewnie by o tym nie wiedział. Bo ludzie niestety debilami są. czy znaczy nie wiem, to akurat pewnie nikogo tak nie interesuje. O, chyba teraz było jakoś głośniej, albo coś? Dobra. Ferie, ferie. Mam ferie ludzie, mam ferie ludzie. Znaczy kończą mi się już ferie, już w poniedziałek do szkoły trzeba i zmienili nam plan na taki sywski. Ani razu na 8.50 nie mam. Dla porównania moi koledzy z innej szkoły mają 3 razy. Dopierdzieli nam jeszcze jakieś wychowanie do życia w rodzinie, nie wiem po co to... Ale dobra. Ale dobra. Jak mi minęły ferie? Pierwszy tydzień byłem u babci bez internetu. Znaczy internet miałem tylko taki, żeby wejść sobie wieczorkiem, zobaczyć... Yy, no, i, no i był git mniej więcej, fajnie było. Drugi tydzień to jest na siemianowicach. Chociaż mogłem jechać do Krakowa do babci, ale nie chciałem, wolałem z kolegami posiedzieć, następne na ferie chyba pojadę tam do Krakowa, pół tygodnia będę u jednej babci, pół drugiego, ty... pół będę u drugiej, no i następ... następny tydzień będę w Siemianowicach i do ferie, nie, ferie tak, dobra no to Tyle. Yy, przepraszam, że się za ferię obijałem z podcastingiem. Bo wychodziłoby na to, że przez jeden odcinek, przez jeden tydzień nie było odcinka. No ale Skwara ma większe zaległości. Tylko, że Skwara to sobie może pozwolić, bo on jest wielkim mistrzem tam podcastingu. A no ja jestem takim wypierdkiem, którego słuchają trzy osoby. Nie, no więcej mnie słucha, więcej nie słucham. Dobra, jeśli teraz będą takie tematy lżejsze, takie już nie podcastowe, znaczy podcastowe, ale takie, nie takie gówno tematyczne, więc trzeba zrobić jeden Pam. Dobra. Eee, skoro już, już trzeba było zmienić muzyczkę, bo już końcówka, trzeba to obwieścić i muszę wam powiedzieć, że, że przez pewien okres będę nagrywał, e, będę nagrywał e, z, z włączoną muzyczką, e, dlatego, żeby było głośniej, bo tak to, to ten e, mikrofon tak cicho nagrywa, że że aż szok, słuchałem najnowszej masy krytycznej no i on coś tam, martin, znaczy nie najnowszej, co ja gadam odcinka chyba z 2006 roku, ale yy, mówił, że ma, taki, ma takie coś w kabelku yy, co poprawia znacznie jakość yy, no niestety nie mam takiego mikrofonu, bo ja mam taki bardzo komputerowy, taki niewokalny, więc kurde, jakbym, jakbym pomyślał przed zakupem, że w Katowicach może być większy wybór, no to miałbym normalny, fajny mikrofon, a nie taki udawany. No niestety, nie byłoby problemu, no. Dobra, co do muzyczki. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale przez około 15 minut słuchaliście yy, jednej melodii przez cały okres. Czy to było wkurzające i czy ta muzyczka może zostać, bo nie chce mi się szukać podkładów, no. Martin ma to Brazil i też jest ciągle naokoło, yy, to samo, no ale czy może to zostać? Wiecie, że mu wam nie powiedziałem wcześniej, bo zauważylibyście to, by was to wkurwiało. Przepraszam za wyrażenie, wkurzało, no. yy, Czy może to zauważyliście, ale znaczy na pewno to zauważyliście, ale jakbym wam to powiedział, to by Was to bardziej wkurzało. Chyba, tak mi się zdaje. No ale powiedzcie, czy to jest wkurzające, czy nie. No. Dobra. Ym, no to tak. Z takich y, informacji to chcę się nauczyć HTML-u. Kiedyś już próbowałem, coś tam umiałem. No ale no tutaj tak bardziej chcę się nauczyć. Zobaczymy czy mi wyjdzie, czy nie. Mam nadzieję, że mi wyjdzie, bo fajnie, fajnie tak umieć HTML. Później się nauczę CSS, później PHP, później XHTML, może później C. Nie, czekajcie, najpierw HTML, później CSS, później XHTML, później PHP, później CSS, później mogę C, już tak w programowanie wejdzie, później będę najlepszym programistą na świecie. Nie wiem, ile mam, 14 lat, to czy jest jeszcze jakaś nadzieja, żebym został programistą? Napisz mi w komentarzu, jeżeli tego słuchasz. Czy jest jeszcze nadzieja, żebym był najsłabniejszym programistą na świecie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie no, nie chciałbym być chyba programistą, nie wiem. Nie chociaż mógłbym być, mógłbym być. Właśnie w którymś odcinku chyba będę wybierał sobie zawód, bo nie wiem, kim być w przyszłości jeszcze. No, dobra. Więc HTML-u się będę uczył, codziennie jakiś odcinek sobie kursu, czy tam? A co do odcinku, właśnie, jeżeli w jakiś sposób, w jakiś magiczny sposób przyczynicie się do rozwoju jaskini głupoty, na przykład dacie na tace albo, albo, albo zrobicie mi jakąś fajną rzecz, na przykład się podkład, albo coś, no to, no to, no to dostaniecie ode mnie archiwalny odcinek, który nigdy, nigdy nie zostanie opublikowany i będzie tylko na... Przepraszam, będzie tylko na wasz użytek. Możecie go wypuścić do internetu albo coś, ale po co jak to jest przecież wasz osobisty odcinek. Więc dostaniecie go ode mnie jako taki prezent, podziękowanie. No, więc tyle. Jeśli się jakoś przysłużycie, nie wiem. Przemko, napisz mi albo w komentarzu, albo gdzieś, jeżeli tego słuchasz. Czy ty chcesz to za stronę? Chcesz za stronę? Za to, że mi zrobili stronę archiwalny odcinek? Tylko przepraszam, Szemko, na razie mam jeden archiwalny odcinek. No i niestety występuje w nim jedzenie, więc to Cię chyba nie zadowoli. No przepraszam, no ale tylko taki miałem pomysł na to. E, dobra, e, dobra. E, druga sprawa. Jeżeli słuchałeś tego odcinka, słuchaczko czy coś, skomentuj choćbyś. Choćbyś, nie wiem, no skomentuj, proszę, żeby każdy, kto słuchał tego odcinka skomentował, chociaż słuchałem, podobało mi się, słuchałem, nie podobało mi się, też nie musicie, nie musicie tego tak, no, się rozpisywać, ale po prostu komentujcie mi to, ja mało komentarzy, z tego co widzę, to komentuję, ja chos, yy, ja chos, yy, sławko, głównie sławko właśnie, a później już czasami ktoś dojdzie, no proszę was. Nawet jeżeli słuchaliście, to... To... no... Znaczy nawet jeże, jeżeli słuchaliście, no to... Byle co, po prostu, żebym wiedział, no proszę was o to, ludzie. Nie bądźcie tacy. No. Więc... Y, ostatni odcinek, Cepok ściągnęło... Ile ludzi? 106 ludzi ściągnęło, a komentarzy było tylko 15. Proszę was, żebym był zadowolony z odcinka, musi być... No, w moim odczuciu, żeby być zadowolonym, 7 komentarzy ben, musi być i wtedy jestem zadowolony, że są komentarze, ale niech to nie będą komentarze tylko moje, Hosa i Sławko, co? Skomentujcie, proszę. No. No i zbliżamy się do końca, jak ja uwielbiam radośnie pieprzyć podczas tej muzyczki. Więc to, komentujcie, komentujcie mi to proszę Was jeszcze raz komentujcie. Mówił Krzyszmen. To jeszcze tu? Nie. To tutaj. Mówił Krzyszmen. Kochajcie i lubcie się. Cześć.